Amén. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa 25 października minęła 15. na Mączka i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Hanna Gronkiewicz-Walce nie musi płacić pierwszej z grzywień nałożonych na nią przez Komisję Weryfikacyjną. Sąd Administracyjny uznał, że to nie prezydent Warszawy jest stroną sporu. Dziennikarz Sylwester Latkowski odpowiadał na pytania Sejmowej i Komisji Śledczej zajmującej się sprawą Amber Gold. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Część zapisów różni się od stanowiska unijnych ministrów pracy. Uchylono pierwszą z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy przez komisję weryfikacyjną zajmującą się stołeczną reprywatyzacją. O wojewódzki sąd administracyjny uznał, że to nie Hanna Gronkiewicz-Walc jest stroną w postępowaniach toczących się przed komisją, ale ogólnie miasto stołeczne Warszawa. Nałożona grzywna to było 3 tysiące złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział, że złoży odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komisja dotychczas nałożyła na Hanna Gronkiewicz-Walc łącznie 40 tysięcy złotych. Grzywien za niestawienie się przed komisją. Miesiąc temu skarbówka zajęła 12 tysięcy złotych na prywatnym koncie prezydent Warszawy. To miały być grzywny wraz z odsetkami za niestawienie się na cztery rozprawy dotyczące reprywatyzacji kilku stołecznych nieruchomości. Instytucje państwowe zawiodły w sprawie Ambergold. Tak były dziennikarz tygodnika wprost Sylwester Latkowski mówił o śledztwie w sprawie piramidy finansowej, w której kilkanaście tysięcy Polaków straciło swoje oszczędności. Sejmowa komisja przez ponad cztery godziny przesłuchiwała dziennikarza, który prowadził własne śledztwo w sprawie Amber Gold. Obrady komisji obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariusz, dlaczego dziennikarz krytykuje organy ścigania? Syrwester Latkowski dziwił się, że służby nie miały postępów w śledztwie w sprawie Amber Gold. Wskazywał na oddelegowanie w 2012 roku do sprawy policjantów, którzy nie mieli podstawowej wiedzy na temat środowiska przestępczego Trójmiasta. Podkreślał też uwikłanie w relacje z osobami ze świadka przestępczego osób z organów ścigania. Według niego to dlatego śledztwo ruszyło z miejsca dopiero, gdy sprawę przeniesiono do Łodzi. To Dla mnie to jest tak jak specjalnie ktoś, no bo muszę robić sprawę. Ale najlepiej, żeby ona się skończyła, po prostu poszła do piachu. Ale czy źródła wskazywały, że nie było takiej woli politycznej? Dla mnie było zadziwiająca postawa prokuratora Seremeta, który pomimo publikacji prasowych wykazywania na przykład nieudolności prokuratury, na przykład pewnych cieni wokół prokuratora Różyckiego twardo stał za tym, żeby to śledztwo tam trzymać, dopiero po jakimś czasie, po aferze kolejnej przeniósł. Śmiechu warte tak schwitował raport śledczych, w którym stwierdzono, że za aferą Ambergold stało tylko małżeństwo P. Coś na górze było, że pozwolano, żeby tak przeciągać tę sprawę, mówił Latkowski. Dziennikarz uważa, że za piramidą finansową stali przestępcy z Trójmiasta, którzy zainwestowali w nią swoje pieniądze, w tym gangster Jan P. pseudonim Tygrys i biznesmen Mariusz Olech, który miał pośredniczyć w przekazaniu pieniędzy od gangstera do Marcina P. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Właśnie teraz Komisja do Spraw Ambergold powinna rozpoczynać przesłuchanie innego dziennikarza wprost Michała Majewskiego. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie pracowników delegowanych, czyli wyjeżdżających do pracy za granicę. Część zapisów, za którymi głosowali europosłowie różni się od tych przyjętych dwa dni temu przez ministrów pracy dwudziestu ośmiu krajów. Przede wszystkim europosłowie ustalili, że okres delegowania będzie wynosił 24 miesiące. To istotne, ponieważ po wyznaczonym okresie delegowania pracownicy będą przechodzić w całości na prawo kraju, do którego są wysyłani. W przyjętym stanowisku przez europosłów są także niekorzystne zapisy dla Polski. Deputowani poparli na przykład pomysł komisji, by delegowanym przysługiwały zamiast płacy minimalnej zwykłe zasady wynagrodzenia w kraju przejmującym. Chodzi m.in. o objęcie ich układami zbiorowymi. Komisja mówi o przywróceniu za Zasady ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu, ale w naszej części Europy zmiany delegowania są często postrzegane jako próby wyparcia pracowników Europy Środkowo-Wschodniej z rynków Europy Zachodniej przez podniesienie kosztów ich zatrudnienia i tym samym obniżenie ich płacowej konkurencyjności. Beata Płomęcka, Polskie Radio, Bruksela. A dla Polski zmiany w tej sprawie są ważne, bo nasz kraj ma jedną z największych flot transportowych w Unii i wysyła najwięcej pracowników za granicę. O ostatecznym kształcie zmian w przepisach dotyczących wysyłania osób do pracy poza granicami kraju zdecyduje wynik negocjacji przedstawicieli unijnych krajów i europosłów. Do domu wrócił Szkot skazany w Dubaju za dotknięcie innego mężczyzny. Grosiły mu trzy miesiące więzienia. W jego sprawie interweniował premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dziś na lotnisku czekali na niego bliscy i nasz korespondent Adam Dąbrowski. Znowu w domu. Cały czas byłem optymistą, bo chyba do końca nie wierzyłem, że to wszystko się dzieje. Dalej nie wierzę, że zajęło to prawie 4 miesiące. Jamie Harron tonie w ramionach rodziny. Tak kończy się wielomiesięczna niepewność. 27-letni mężczyzna pracował jako elektryk w Afganistanie. Podczas krótkiego czerwcowego wypadu do popularnego kurortu dotknął biodra mężczyzny w zatłoczonym barze. Jak tłumaczy stracił równowagę i nie chciał roz zlać swojego drinka. Efekt? Pięciodniowy areszt, zarekwirowany paszport, wreszcie wyrok, a dzień później niespodziewany telefon z miejscowej policji. Zarzuty wycofane, może pan wracać do domu. Co teraz? Teraz pan Haron mówi, że marzy tylko o jednym, o wyspaniu się we własnym łóżku i deklaruje, że kiedyś jeszcze do Dubaju powróci. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. I na tym kończymy serwis trójki, kolejny o 16. Wieczorem i w nocy prawie wszędzie popada deszcz na północy i w górach dość silny wiatr. Jutro przewaga chmur popada na północy i w okolicach Jeleniej Góry od 10 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Marian, a no taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? No, tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Ranking Lubię, bo Polskie. Akcja Polskiego Radia, wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy Polski Produkt Ekologiczny, Najlepsza Polska Usługa, Najlepszy Polski Produkt Eksportowy, Produkt Innowacyjny, Polska Marka oraz Nagroda Główna Lubię Popolskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Partnerem głównym nagrody jest PZU. Teraz w Lidru wieprzowina aż 50% taniej. Kup dwa opakowania mięsa mielonego z polskiej szynki wieprzowej i zapłać tylko 8,49. 8,49 za dwa opakowania 500 gramów. Bo to dwa w cenie jednego w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Magazynek. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia Obiecałeś, że ukażesz mi miejsca, których nie ma To another go! Go to another room. I love you no more I never really loved thee you're the całeś, że zabierzesz mnie W miejsca, których nie ma Tam, gdzie kłamstwo prawdą staje się I gdzie śmierci nie ma Powiedziałeś, że nauczysz mnie Pieszczot, jakich nie znam Na skórze mi wyświetlisz ultraczuły film O miejscach, których nie ma Tu na Ameryka! I love you the more I never Maria Peszek, autorka dzisiejszej środowej piosenki dnia otwiera to wydanie magazynku. Piotr Koddaszewski, Michał Jakubik, Anna Gacek. Mówimy dzień dobry. Jeśli dzisiejszy dzień dobry i każde kolejne słowo będzie nieco rozkojarzone, myślę, że zrozumie to 7-8 tysięcy osób, które wczoraj wieczorem kilkaset metrów stąd na warszawskim torwarze przeżywały coś zupełnie niezwykłego. Wspólnie z Nikiem Kaywem Myślałam o tym, czy dziś w magazynku będzie czas, będzie okazja, by o tym koncercie opowiedzieć. Wszak magazynek to nowości, wszystko to, co przed nami, ale magazynek to także rzeczy nadzwyczajnie aktualne. A nie wierzę, że te emocje już opadły. Nie wierzę, że już o nich zapomnieliśmy. Zatem anna.gacekmałpopolskiradio.pl Jestem także na Facebooku. Tam jest specjalny post, pod którym można wpisywać swoje wrażenia i z przyjemnością w dalszej części audycji je przytoczę. No właśnie, jak wczoraj było i czy dobrze myślę, że było magicznie. Przeżyjmy to zatem jeszcze raz. Jubilee Street Yeah, there's a girl named B She got a history Yeah, but she has no past When they shut her down The Russian. Moved in now I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on. Street, you ought to practice what you preach. They ought to practice just what they preach on Tripoli Street. But here I come. Cheers is gone I'm transforming I'm vibrating powtarzane tak hipnotycznie I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying, look at me now. I ten walec, który z każdą sekundą rozpędzał się coraz bardziej, porywając cały wpatrzony w Nika Kewa. Jubilee Street, dla mnie jeden z momentów wczorajszego dwójpółgodzinnego koncertu Nika Kejwa na warszawskim Torwarze. Spływają wasze wspomnienia, przepiękne wspomnienia. Za wszystkie bardzo dziękuję. Anna. Gasek, e, zacytuję to pierwsze od Weroniki. To było niczym wpadnięcie w delikatnie wibrujący, ekstatyczny trans, który mógłby trwać wiecznie. Dźwięki i emocje mieszały się ze sobą, nie pozostawiając nikogo obojętnym, dotykając każdego serca. Patrzyłam na Twarze Pojawiały się łzy, uśmiechy, smutki, nostalgie i zadumy, a wszystkich wydawała się łączyć silna, niewidzialna sieć współodczuwania. Wychodząc myślałam tylko, chcę jeszcze i myślę, że tak jak pani Weronika myśli sporo osób dziś. E, zresztą pozostaniemy dziś w magazynku w, w salach koncertowych najróżniejszych. Teraz na przykład przeniesiemy się myś myślami do sali nam najbliższej, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś wieczorem gala wręczenia naszych nagród muzycznych Mateuszy. Mamy jeszcze naprawdę nadzwyczajnie specjalne ostatnie podwójne zaproszenie na te gale. Proszę dzwonić i7 A teraz porozmawiamy o też myślę, że nadzwyczajnej trasie koncertowej, naprzeciwko mnie The Dumplings, Justyna Kuba. Dzień dobry. Dzień dobry. Justyna jest dzisiaj podwójnie dzielna, proszę Państwa. Po pierwsze, wysłuchała tego monologu o koncercie Nika Kejwa, a tak bardzo, bardzo chciała być na tym koncercie i jednak jej się to nie udało. A po drugie, dzielna dziewczyna jest, zdaje się, prosto po wizycie u lekarza. Obolała jeszcze i tym bardziej doceniam, że jesteś z nami i bardzo Ci za tę wizytę dziękuję. A wizyta, no właśnie, w związku z waszym jesienną, bardzo szczególną są konceptową. Tak, tak, bardzo szczególną, ponieważ e, ruszamy z orkiestrą, ruszamy z żywymi instrumentami, e, z czymś, czego jeszcze nie było. Tak? Gramy od 6 lat, a nigdy jeszcze nie mieliśmy ze sobą muzyków na scenie żadnych, a tym razem będzie nas 10 aż. I tak, i utwory, które wszyscy już y, znają, trochę już na, można powiedzieć, ograły się na koncertach przez y, tak długi okres będą w y, nowych aranżacjach, więc będzie można odkryć się na nowo w y, bardzo wielu przypadkach. Podozmawiajmy o genezie. Jak to się wszystko zdarzyło? E, wszystko zaczęło się y, przy koncercie y, odbywającym się w Nosprze y, Nowosiecka, gdzie, gdzie pierwszy raz z Kubą zagraliśmy z orkiestrą. Zaranżowaliśmy y, piosenkę osieckiej ach nie mniej jednej i tak nam się to spodobało, że, że chcieliśmy więcej i teraz spełniamy te swoje więcej. Ale też od zawsze lubiliśmy muzykę klasyczną i instrumenty takie żywe, więc było dla nas wyzwanie, żeby móc spróbować w, się w, w takim trochę innej kolorystyce, trochę innym towarzystwie. I jak na razie po, jesteśmy po ilu, po dwóch próbach ze składami, i po jednym koncercie, który był, odbył się na Openerze. I to jest, jest fajnie, jest no, przepływ energii i też nie możemy się doczekać. Tak, czas. pracujemy ze wspaniałymi muzykami, z którymi też jakby na bieżąco tworzymy te aranżacje Dlatego też zmieniliśmy nazwę, z nazwy, z którą pojawiliśmy się na Openerze, The Dumplings i Orkiestra, na nazwę The Dumplings Orkiestra, ponieważ pracujemy cały czas na tych próbach razem. Czy koncert na Openerze był to trochę taką próbą generalną? To znaczy, gdyby się okazało, że jednak nie do końca, to nie byłoby tej trasy, a gdyby się okazało, że to wszystko gra idealnie, to właśnie, że będzie ciąg dalszy? Trochę tak była, trochę już sprawiało. Ale teraz odbyłaby wcześniej. sobie na pewno mhm. tak wielkie marzenie, które nie można było w by ogóle nie spełnić. No właśnie, jakie to jest uczucie mieć za plecami, czy wokół siebie tylu muzyków, tyle instrumentów, taką energię jeszcze na scenie. No, dla mnie to jest relaks, bo mogę się skupić na jednym instrumencie i mm -hmm. sobie pograć, a nie, że muszę cały czas ogarniać wszystko, co się dzieje dookoła. Ale jest to, myślę, że też, bo im więcej osób na scenie, tym więcej tej energii gdzieś krąży i można spojrzeć na kogoś, więcej tych uśmiechów jest i, i, i trochę inaczej na pewno wszystko się odczuwa. I można Samo trochę po... inaczej się poczuć na tej scenie. Samo podróżowanie na pewno jest przyjemniejsze. Będzie nas więcej, więcej do zobaczenia. Będzie zabawy. większy bus pewnie też. Na pewno. Tak, tak. tak. A czy to jest tak, bo bardzo często kiedy rozmawiam z muzykami, którzy są po długiej, intensywnej trasie koncertowej, mówią o tym jak, jak zmieniają się piosenki w czasie takiej trasy, od, od pierwszych występów po, po te ostatnie, zamykające już tę długą przygodę gdzieś w kraju czy na świecie i że dowiadują się także bardzo wielu rzeczy o, o swojej ostatniej płycie, o tych właśnie piosenkach. Czy wy także inaczej spojrzeliście na, na, na swoje utwory po, po tej przygodzie? Zdecyd i w jej trakcie. Zdecydowanie zauważyliśmy przede wszystkim, że te kompozycje są naprawdę rozbudowane i że, że są gdzieś tam bardzo piękne. Jak no się... też są czasami takie motywy, których się nie spodziewaliśmy, <śm> że dla muzyka, który ma wykształcenie, on zaczyna to nazywać w jakiś sposób i mówi, że to jest bardzo takie niebywałe rozwiązanie, a w jakiś sposób na to gdzieś tam wpadliśmy. No, dużo takich wyróżnień i fajnych momentów. Dla mnie, żeby pracować z, dla z muzykami, którzy są wykształceni i, i znają każdą nutę i, i każdą część tego tworu są w stanie nazwać, ale też widzimy naprawdę, że te budowy są takie skomplikowane czasami i dla nas to jest coś, co już słyszymy i znamy jakby na pamięć, a niektórzy, żeby się w tym odnaleźć, to naprawdę potrzebują chwilę czasu, ale to same przyjemne sytuacje są i też jeśli chodzi o zmianę tych wersji, myślę, że na przestrzeni jak będziemy grać, będziemy pracować cały czas nad tym, żeby wszystko było jak najlepiej. Czy, czy pojawi się jakiś nowy utwór na trasie? Coś specjalnego? Tak, tak, tak. będzie, ale nie wiem, czy możemy o tym... Mówić. Nie, znaczy nie chcemy, myślę, że nie chcemy zdradzać, ale na pewno będzie, będzie, będą nowości. Mhm. E, nowości, Kilka ale też znane dla, dla, dla uszu odbiorców. Tak, żeby było przyjemnie. No i też e, wchodzimy w kwestii tutaj um, oprawy całej, pierwszy raz będziemy mieli jakąś scenografię tak naprawdę. O, to może zrobimy tak, posłuchamy teraz muzyki, o, o na <grym> odpocznie, <grym> a później pozmawiamy o tym, jak to będzie, wiemy już brzmieć, to teraz pozmawiamy o tym, jak będzie też wyglądać. Dumplings, goście dzisiejszego magazynku. Wszystko w związku z ich jesienną trasą koncertową, którą zresztą rozpoczynają już niedługo, bo 4 listopada. No właśnie, niezwykłe zdarzenie, jeśli chodzi o muzykę. Za chwilę porozmawiamy o scenografii, a już teraz powiedzcie o miejscach, bo widzę po rozpisze tych dat, że także i miejsca są bardzo szczególnie przez Was wybrane. Eee, no tak, tak, tak, tak. Myślę, że wybieraliśmy miejsca przede wszystkim takie, które pomieszczą y, sporo osób, tak? ponieważ trasa jest duża. Eee, ale też wybieraliśmy miejsce jakieś dla nas szczególne. Szczególnie nie wiem, ja od razu sobie myślę o, o, o klubie Stary Maneż w Gdańsku, ponieważ y, uważam, że jest to niesamowicie magiczne miejsce y, y, do grania koncertów. Już bardzo dobrze brzmi. Pierwszy raz będziemy grali w warszawskim palladium tak. samodzielnie już mieliśmy jakieś okazje tam występować y... Filharmonia w Szczecinie to, to, tak, pięk, to, pięk, pięk, pięk to, to pięknie brzmi. brzmi. To zamyka w ogóle waszą trasę, ta mm. data właśnie. W Toruniu dwór Andersa to się nazywa. To też tak. jest bardzo ładne miejsce. Teraz z pamięci mówię, nigdzie nie, <coughs> nic tamtego. Gdzie my tu jeszcze gramy? A w Poznaniu w y, domu... Są... Sala Ziemi? Sala Ziemi właśnie. Tak. W Krakowie Studio. Oczywiście na, waszy, na waszej stronie na pewno ona wszystkie te daty tak. odnaleźć. Tak, tak. a Kraków Studio to też y, ta sala jest po remoncie. I to jest chyba jeden z, w ogóle, z pierwszych koncertów też y, w tej sali, więc jestem ciekaw. Co tam się na pewno są duże miejsca i też trochę inny klimat będzie, niż na tym co Duże, piękne. Się A co z tą scenografią? Nie wiem, jak to opisać. Yy, też może b... nie chcemy też za dużo opisywać, mm -hmm. żeby, żeby był Ale pewien tak element zachęcić. zaskoczenia. No, będzie coś, to coś zupełnie innego, na pewno w naszym klimacie. Yy, jednak... Yy, Ale ja też czego takiego nie widziałem na scenie u żadnego artystu. Tak, jest to coś, czego chyba nie było, tak przynajmniej na polskiej scenie muzycznej. To, no, no. Bo z tym jesteśmy dosyć na bieżąco i tak, no, no nie było, zobaczymy jak, jak, jak to wszystko będzie Tak, oddaniało. to nie było, jest w naszym klimacie, jest na pewno piękne, estetyczne, będzie się dobrze na to patrzeć, więc myślę, że tyle. Brzmi co najmniej intrygująca, a skoro dzisiaj motywem przewodnim są koncerty, jest jakiś koncert Dumplings, który szczególnie zapadł wam, wam w pamięci? No good. Ja mam taki koncert. Który? Ja mam koncert na naszym pierwszym openerze, yy, w sumie moim pierwszym openerze, na którym byłam i też graliśmy. Yy, I był to szczególny koncert dla mnie, ponieważ pierwszy raz graliśmy dla tak dużej publiczności. Pamiętam moment, w którym wyszliśmy na scenę yy, i mieliśmy ze sobą naprawdę małe koncerty. Nie, nie graliśmy przed publicznością, gdzie, gdzie... ile tam ludzi było? 15 tysięcy? Sporo. Nawet Bardzo nie, dobrze. Nie wiem, czy to ciągle nie był nasz największy koncept. Tak. I to, to, to było takie uczucie, które pamiętam do teraz. Ten moment wyjścia na tą scenę, to, że potem wybiegliśmy do tych ludzi i chyba to był taki, taki przełomowy też koncert. W jak, naszym... Ale jak o tym powiedziałeś, to mi się teraz przypomniał koncert w no, festiwu, festiwalu w Ostrawa. O tak. To też było zaskoczenie, Ty marzy, że Ogromne. te koncerty były bardzo blisko siebie. Mhm. Mieliśmy dwa koncerty tak naprawdę tydzień po tygodniu, gdzie najpierw na Openerż było 15 tysięcy, a potem na Ostrawie było było 5. I to o godzinie 16 i za granicą. I byliśmy pewni, że tam przyjdzie tak no, nie będzie jakichś tłumów. I wszyscy i nagle... śpiewali, to nas też wow, zaskoczyło. To było duże zaskoczenie i też bardzo fajnie Gdzie poznaliśmy festiwar. też wspaniałą e, e, Dilon. Dilon, tak, tak. No bo grała zaraz po nas i mieliśmy wymianę miłą zdanie <grym> zaraz po... <grym <grym <grym po. Także tak, bardzo. No, to są dwa chyba takie koncerty. A jakiś koncert Wam, uczestnikom z kolei koncertów zapadł w pamięć? No, ja najbardziej... Tak najmocniej zapamiętałem koncert takiego artysty z Wielkiej Brytanii, Jamie T, uh -huh. y, Walentynki w y, Paryżu. To było nieplanowane, ale akurat grał w tym czasie. I y, y, y, y, tak, i to był taki artysta, którego zawsze chciałem zobaczyć y, na żywo jest dla mnie bardzo ważny. I, I się udało i w ogóle się nie zawiodłem. A mi ostatnimi czasy y, koncert Marianne Faith'u w y, Teatrze Rozrywki, na którym byłam z moim tatą i też bardzo przeżyliśmy ten koncert. Mm -hmm. e, Justyna, muszę Cię o to zapytać na koniec naszej rozmowy. Ile książek pakujesz na trasę? O matko, Kuba się zawsze ze mnie strasznie śmieje, ponieważ ja mam walizkę, mam torbę zwykłą i mam całą torbę z książkami, ponieważ nigdy nie wiadomo na co będę miała ochoty, tak... Więc myślę, że sporo, nawet nie jestem w stanie powiedzieć. I, ponieważ uwielbiam słuchać, kiedy mówisz o książkach. Na koniec jeszcze poproszę cię o jakąś świeżą rekomendację. Może nie być długa ze względu na twój stan, ale... E, świeża rekomendacja to na pewno remark e, Czas życia, Czas śmierci. Przepiękna książka. Bardzo dziękuję za waszą wizytę, za te rekomendacje. Zapraszamy wszystkich na wasze koncerty, spis, wszystkich dat na waszej stronie. I co, ahoj przygodo. Tak, zapraszamy tak serdecznie. The Dumplings byli gośćmi magazynku. Dziękuję. Dziękujemy. Dumplings, orkiestra jesienią na trasie koncertowej. Dziś scena w roli głównej w magazynku. E, płyną Wasze wspomnienia, za wszystkie ogromnie dziękuję. Pani Ewelina napisała, to było po prostu piękne i metafizyczne doświadczenie. Na słowach: Can you feel my heartbeat? trzymałam nika i czułam bicie jego serca. To było niczym błogosławieństwo, spełnienie. Marzeń. Pani Anna napisała, było fantastycznie. W niedzielę byłam w Berlinie, i mimo że udało mi się zrobić przytulasa z nikiem na scenie, to wczorajszy wieczór zrobił na mnie większe wrażenie. Publiczność bardziej żywiołowa, rozśpiewana, widziałam, że nik był zadowolony. Um, Mimo, że były tam setki ludzi, to z kolei pisze pani Karolina, czułam się jak na prywatnym muzykowaniu z Nikiem. Takiej energii i atmosfery nigdy nie czułam, słuchając jakiegokolwiek koncertu. Posłuchamy za chwilę ostatniego utworu tego koncertu i każdego koncertu na tej trasie. Jeśli jest wśród słuchających nas teraz ktoś, kto był w czasie Push the Sky Away na scenie, proszę koniecznie dać znać. Jeśli jest wśród słuchających słynna na cały torwar Screaming Girl to także odezwi się dziewczyna o niewiarygodnych płucach. Um, jest to taki moment, który myślę, zostaje w pamięci nie tylko tych szczęściarzy, którzy byli z Nikiem i z na scenie wtedy, ale i mm, dla wszystkich zahipnotyzowanych tym powolnym rytmem tej piosenki, tymi powracającymi słowami, tak prostymi w pewnym sensie, a zarazem przekazującymi rzeczy, których czasem tak trudno jest pamiętać, czy sobie je uświadomić. To jest w pewnym sensie też przesłanie z którym na tej trasie zostawia nas, wypuszcza wolno, po trzymaniu nas w swojej władzy przez dwie i pół godziny oh the sun the sun the sun is rising from the feet true. Cały torwar zasłuchany w te słowa, w te dźwięki i te dwie dziewczyny na scenie wtulone wnika powtarzające wspólnie z nim ten skromny układ choreograficzny. Koniec koncertu, pozostawienie nas z tak wieloma wrażeniami, tak wieloma emocjami dużo można by powiedzieć i opowiedzieć o tym, co zdarzyło się wczoraj na Torwarze, począwszy od tego, jak znakomicie nagłośniony był ten koncert jak można między bajki włożyć opowieści o tym, że tej hali nie da się nagłośnić, że są na niej zawsze źle brzmiące koncerty. Mówimy tyle o Kejwie, ale przecież trzeba też powiedzieć o jego Betsy, co zespole, który potrafi tak przyłoić, że przez mózg wierci się jakieś potężne ostrze, a potem potrafi, jak za dotknięciem tej wyciągniętej w autorytarnym geście dłoni Nika natychmiast zamilknąć i grać tylko jednym instrumentem jedną emocją. Przepiękne wizualizacje bardzo skromne, nieczęste nie, nie pojawiające się przez cały koncert ale dodające trochę filmowego klimatu do tego dwójpółgodzinnego spektaklu setlista, oczywiście zbudowana na ostatniej płycie Nika Cave'a na albumie Skeleton Tree więc setlista bardzo przygnębiająca bardzo poruszająca pełna długich utworów pełna momentów skupienia, cierpienia także, bo to przecież nie jest łatwa płyta i to nie jest z pewnością wesoła muzyka, ale także to jest koncert, więc oczywiście były momenty dla publiczności, która wyczekiwała użyjmy tego słowa, przebojów. Więc było i Into My Arms, i Mercy Seat, i Weeping Song, które z pewnością wielu z nas zapamięta, ponieważ w czasie tego utworu Nick Cave wyszedł do publiczności. I ponieważ wtedy wyszedł do publiczności i stanął przy mnie. E, I zobaczyłam, co znaczy oddanie e, Cave'a swoim widzom, swoim fanom. Cave może być bardzo trudny dla dziennikarzy, ale nigdy nie jest taki dla swoich słuchaczy. I zobaczyłam to właśnie podczas z The Weeping Song, bo okazało się, że podest, na którym stoi, wcale nie jest bezpieczny. Wymienił szybkie spojrzenie ze swoim ochroniarzem i w tym spojrzeniu było widać potwierdzenie od właśnie pracownika ochrony, że ja pana tutaj nie uratuję. I Kay w chwilę wahał się czy zostać, czy wrócić na scenę. Pokazał Seeds, żeby jeszcze chwilę grali, bo on musi nauczyć się nowej równowagi i nauczył się i został z nami przez całą tę piosenkę. Wspaniały, niezapomniany wieczór i co też trzeba powiedzieć, wspaniała polska publiczność. Come Around me and burn your bridges down. We make a little history, baby. Every time you come inbound, come loose your dogs upon me. And let your hair hang down You are a little mystery to me Every time you call me round We talk about it all night long We find out more. John Rafał napisał, tego słowami nie da się wyrazić. Trzeba było po prostu być. Natężenie emocji i bólu nika niespotykane, przeogromne. Ale zarazem było coś takiego w tym koncercie, że wychodziło się z czymś bardzo jasnym w sercu. The Ship Song, z pewnością jeden z niezapomnianych momentów wczorajszego koncertu. Magazynek opuszcza sale koncertowe, wraca do świata płyt, szczególnie, że na finał dzisiejszej audycji nasza płyta tygodnia. No, płyta tygodnia, nowy album zespołu Pogodno, Sokiści chcą miłości. 71335 czekamy na Państwa smsy z imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym. Mamy te płyty dla Państwa, mamy tę muzykę, na do usłyszenia. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę Demonom z nam ludziom na pochybę Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn I bez banków a na nas Przecież nawet włosy wszystkie policzone gdzie się nie będzie. polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści płuca na pełni ciepłym tlenem nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem tak, tak, to nowa przestrzeń one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 Chcieć coś na zawsze Przestańsz Biec, przestajesz bać się Tak, teraz nie patrzeć Tak, tak, to teraz Tak, tak, to teraz Polećmy w nową przestrzeń Bez zaciśniętych pięści Półczala pełni ciepłym planem Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem Tak, tak, to nowa przestrzeń One umiłowają Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD. 55 Talii. Samsung Smart za 2990. smartfon Lenovo A z kartą pamięci za 199. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.pl. Nowości, przedsiębiorczości, serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Witaj, koneserze najlepszych kaw, mistrzu dobrego smaku. Ty wiesz, że czasami warto zrobić sobie przerwę, więc przyjedź do Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozkoszuj się kawą przyrządzoną specjalnie dla Ciebie ze świeżo mielonych ziaren arabiki, intensywną lub delikatną. Dokładnie taką, jak lubisz. Spróbuj też nowych kaw z włoską nutą, amaretto espresso, latte panna cotta lub latte tiramisu. Wild Bean Cafe. Znamy sposób na świetną kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Marian, hmm. a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? No, tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład Smart TV, Samsung 65 cali, 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Żegnamy reklamy.